23 czerwca, sobota, godzina za 5, 9. Nie. Słuchacie 314wo.pl 3,14. Nie, bez przecinka, bo to domena, ale idea jest taka, że 3,14 to pi, WO to WO, razem piwo. To koniec jest układów, czas na zaczerw. Bartek przy mikrofonie. Dziś ważę jedno z moich najfajniejszych, najulubieńszych piw. Będzie to wajcem, ale po amerykańsku chmielony. Wykorzystam do tego gęstwę z piwa, które już na pewno przefermentowało. Nie sprawdzałem, ale trzy tygodnie stało zamknięte odłogiem bez żadnego zaglądania. Trzy tygodnie, które były dosyć gorące. Nie wiadomo, co z tego będzie, bo to nie, jest, nie były dobre warunki do fermentacji. I na tej gęstwie taki sam zasyp, wszystko takie samo, oprócz chmielenia. Bo chmielenie będzie po amerykańsku yy, i na aromat, i na goryczkę. Yy, jedno z ulubionych moich piw, najfajniejszych, takich naj, moim zdaniem jedno z najciekawszych, bo yy, no dużo się w nim dzieje. Yy, czyli to będzie wajcem, czyli piwo z ze słodu pilnańskiego i pszenicznego po połowie no i w składzie jeszcze różnych różnych rozmaitości, dużo w postaci skórek cytrusowych, kolendry indyjskiej, no i ten chmiel, chmiel amerykański, piwo będzie około 12 BLG będzie bardzo rzeźkie. Mam jeszcze dosłownie, nie wiem, 3-4 butelki takiego piwa, może nawet dwie z poprzednich jakichś warek. No i, no i trzeba uzupełnić zapasy. Co do uzupełnienia zapasów, to w ogóle jest... Um, mam do uzupełnienia je po prostu dlatego, że ostatnio miałem trochę wyjazdów Byłem dwa razy, zresztą tydzień po tygodniu, dwa weekendy na Mazurach, na żaglówce. No i zapasy piwa skurczyły się do 165 butelek. Wiem, że to nie jest sytuacja podbramkowa. Wiem, że jeszcze jest co pić, ale zapasy spadły poniżej 200 ale dzisiejszą, dzisiejszą moją motywacją na ważenie tego piwa nie jest, nie jest drastyczny spadek zaopatrzenia, tylko po prostu chciałbym wykorzystać drugą szarżę tych drożdży. Zawsze tak robię przy drożdżach płynnych, ponieważ drożdże płynne są stosunkowo drogie, no droższe od drożdży suchych, w związku z tym staram się chociaż dwa razy je wykorzystać. Nie chociaż dwa razy, dwa razy je wykorzystuję, choć mógłbym więcej, na pewno. W tej chwili, aha, no bo nie powiedziałem na jakim jestem etapie. Dzisiaj bardzo wcześnie zacząłem. Chyba jeszcze przed ósmą. W tej chwili zacier już jest podgrzany do 67 stopni. 75 minut tej temperaturze będzie, będzie sobie leżał, a już wcześniej była przerwa w temperaturze 46 stopni dla samego, dla samego słodu pszenicznego. 46 stopni, 25 minut. Zresztą jest to identyczny, identyczny schemat zacierania identyczny z tym co robiłem 3 tygodnie temu. 314wo.pl Bartek przy mikrofonie. Słuchacie podcastu głównie o ważeniu piwa, ale nie tylko, ponieważ zawsze wtrącam parę słów o różnych innych sytuacjach, głównie o Legii Warszawa. Ale w tej chwili, w tej chwili właśnie tak, przygotowałem sobie gdzieś tam w głowie, mi się urodził ten wstęp, te kilka słów, które chciałem powiedzieć. A dalej myślałem, że, że, że jakoś poleci, ale, ale nie leci. Yy, mamy yy 20, 25 minut przerwy za nami, więc w sumie od ostatniego, od ostatniego mojego połączenia wejścia tutaj też yy, minęło może jakieś za 20 minut. Ach, już wiem. Yy, dzisiejszy podcast nagrywam nie ty, yy, ważąc piwo i jednocześnie sprzątając w garażu. Taką obietnicę złożyłem, takie przyrzeczenie, że ważę piwo. Dzisiaj wyłączam się na praktycznie cały dzień ze wszelkich prac domowych, no ale że jednocześnie będąc tutaj w garażu podczas tych przerw, podczas różnych takich tych momentów, kiedy mam trochę wolnego, posprzątam w garażu. No i niestety problem mój polega na tym. Chodź, Helga. Chodź. Chodź tutaj, chodź. Dzięki, dzięki za ostrzeżenie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chwila, moment. Chodź. Chodź tutaj. Chodź. Chodź, dobry pies, chodź. O, Bobuś, chodź. Dobry chłopak, dobry. Chodź, Holmina, chodź. Dobrze. Dobra, zostań sobie w cieniu. Tak, jak słychać było na dworze. No właśnie, jeszcze moment, bo nie powiedziałem o pogodzie, a ja zawsze o tym mówię. Od dwóch dni nieco się ochłodziło, ale w tej chwili y, ładne słoneczko wyszło. Mamy lekki wiaterek, także pogoda jest całkiem przyjemna i zachęcająca do aktywności na powietrzu. A ja jestem tak Pół na powietrzu, bo pod dachem, co prawda w garażu, przygarzę, ale z otwartymi wrotami. No właśnie, mój problem ze sprzątaniem polega na tym, że jak już spojrzę na ten bałagan, to nie wiem od czego zacząć. Coś tam poprzesuwam, coś zrobi miejsce na środku w celu stworzenia sobie większych możliwości do przemieszczania się i poruszania, no ale co dalej, co dalej? Niby widzę, że chodź tutaj, poczekaj, chodź tu, chodź tu do mnie, chodź tutaj, kładź się tutaj do, dobry pies. Niby widzę te wszystkie rzeczy, które nie leżą na miejscu, niby wiem gdzie jest ich miejsce i gdzie powinienem je położyć. Ale jednocześnie czuję jakąś taką niemoc, nie, nie wiem co z tym zrobić tak naprawdę. No, ale myślę, że jak to mówi stare przysłowie ziarnko do ziarnka i jakoś ten, ten bałagan zostanie tu uprzątnięty. Liczę na to, że, że zrozumia, zrozumieliście moją to, to przysłowie, że tutaj ziarnko do ziarnka to oznacza, że tak naprawdę jeden przedmiot po drugim gdzieś poukładam i jakoś w końcu dotrę do, do podłogi. Aha, zapomniałem. Właściwie nie zapomniałem. Eee, oczywiście <śmiech> dzisiaj będzie też konkurs. Eee, konkurs, najtańszy konkurs dla, dla sponsora. Ja jestem sponsorem. Do wygrania jest piwo, które dzisiaj jest ważone. Eee, piwo będzie gotowe za no, kilka tygodni. Myślę, że za więcej trochę jak miesiąc. A może mniej? No w każdym razie nie, mniej to nie. Myślę, że minimum miesiąc. Może jak będzie mi się chciało, to spróbuję je tak popędzić, to znaczy nie przedłużać fermentacji, chociaż z drugiej strony, gdzie mi się śpieszy. Drożdże, tak jak mówiłem, te drożdże, które, których do niego używam podczas fermentacji, na samym, Szczególnie na samym początku dużo takich aromatów zgniłego jaja dają po prostu siarkowodór i on się musi ulotnić, więc gdzie mi się śpieszy. Zatem minimum to będzie tak naprawdę myślę, że minimum dwa tygodnie fermentacji z tydzień fermenta cichej, czyli takiego ustatkowania, leżakowania. I potem jeszcze z tydzień leżakowania w butelkach refermentacji. Czyli to będzie minimum 4 tygodnie, ale znając życie to myślę, że więcej. W podcaście piwno-piłkarskim, co prawda z perspektywy piłkarskiej nastawionej, nastawionym, nastawionym głównie na, na, na klub Legia Warszawa, ale jednak piłkarskim nie da się nie wspomnieć o tym, co się w tej chwili dzieje na świecie, a mianowicie najważniejsze z nieważnych wydarzeń, mundial w Rosji, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Myślę, że absolutnie każdy, poza tymi, którzy są w tej chwili w śpiączce, nie wiem, wie, że reprezentacja Polski nie zaprezentowała się w pierwszym meczu godnie. Przegraliśmy 2-1 z Senegalem. No i to jeszcze pół biedy, że przegraliśmy. To znaczy, no, jak wiadomo, na Mistrzostwa Świata tych szans na szans nie jest wiele. Są trzy mecze w grupie, więc jedno potknięcie to praktycznie jest wyczerpanie wszelkich możliwości, no, wyczerpanie puli błędów. W następnych meczach już trzeba naprawdę, no, żeby mieć pewność awansu, to wygrać. A następne mecze już jutro z Kolumbią i za jakiś czas jeszcze z Japonią. A Japonia zaprezentowała się całkiem nieźle, ale wracając do, nasze, do naszego meczu z Senegalem. Przegrana jest, była fatalna, ale jeszcze do tego była w, po prostu w fatalnym stylu, w beznadziejnym stylu mecz. Polski z Senegalem został wybrany najgorszym meczem w pierwszej rundzie. Najgorszym, albo w każdym razie w, w pierwszej trójce, albo jak właściwie powinno się powiedzieć, w ostatniej trójce. I chyba, no nie chyba, jeśli to został, jeśli nasz mecz został wybrany jednym z najgorszych, to, a nasza drużyna przegrała, to nasza drużyna jest naprawdę była żenująca w tym meczu. Zagraliśmy w bardzo ofensywnym ustawieniu, a mieliśmy mniej sytuacji bramkowych niż Senegal. W zasadzie nie ma kogo pochwalić za ten mecz. Jedynie można powiedzieć o kilku, kilku, nie. No. Jedyny człowiek, który mi przychodzi do głowy, który zagrał przyzwoicie, czyli no, poprawnie, to jest y, Michał Pazdan, notabene z Legii Warszawa. Natomiast reszta miała tylko i wyłącznie po jednym, dwóch przyzwoitych zagraniach, a niektórzy nawet do tego nie dociągnęli. Bramka, którą nam Senegalczycy, druga bramka, którą Senegal nam strzelił, no bo... To nie był samobój, ale w zasadzie w zasadzie to był samobój. To, to jak zachowali się, no wiem wszyscy to widzieli, można na jakichś powtórkach zobaczyć, nie wiem czy na YouTubie, bo tam pewnie ktoś ma do tego prawa, ale na, są skróty na sport.tv.pl drugą bramkę po prostu sobie no strzeliliśmy praktycznie sami. Tyle nagromadzenie, tylu błędów i to ludzi, którzy są odpowiedzialni za defensywę, bo od podania do tyłu Krychowiaka, który jeszcze ja osobiście jakoś y, usprawiedliwiam, bo to było kozłująca piłka, y, zagranie takie sytuacyjne, Trochę w, można powiedzieć w panice, ale jednak naprawdę naprawdę to, to było nonszalanckie zagranie, po którym nic nie powinno się zdarzyć. Ale to co w, w, zrobił Bednarek, że on po prostu no, do tej piłki nie pobiegł. To co zrobił Szczęsny, że on z kolei do tej piłki pobiegł zamiast stać na linii. To jest po prostu, to jest, no to było fatalne. No i tym sposobem zagraliśmy mecz, pierwszy mecz. Teraz będziemy grać mecz właściwie ostatniej szansy jutro. Z Kolumbią, która też przegrała, jest faworyzowana była przed mistrzostwami do wygrania tej grupy. Więc teoretycznie jest to mocna drużyna. Przegrali, są na musiku, my jesteśmy na musiku. Może być, może być różnie. Drugi aspekt, który, no mecz wiadomo, mecz przegrany, y, przegrany zasłużenie i to tak żenująco y, jest na co narzekać, ale powiem szczerze, że nie mogę zdzierżyć tego narzekania, y, właściwie nie tyle narzekania, co takiego, takiego napawania się y, tą porażką że znowu jesteśmy beznadziejni, nie biegali, że w reklamach występują tylko pieniądze im w głowie. No, to naprawdę jest no, słabe. Nie wiem, no, nie, nie każe być każdemu y, takim jak ja, kibicem na dobre i na złe. Zawsze sobie, zawsze powtarzam, że ja jestem w bardzo komfortowej Sytuacji, bo kibicuje Legii Warszawa, która z grubsza można powiedzieć, że w większości wygrywa, więc to jest łatwe. Nasza reprezentacja też ma ze sobą całkiem dobry okres. Przeszli eliminacje w świetnym stylu, choć to 0-5 z Danią to może było symptomatyczne. W każdym bądź razie pierwsze miejsce w grupie. Robert Lewandowski, królem strzelców eliminacji, więc naprawdę, no i do. Wspiliśmy się na, zdaje się, chyba maksymalnie piąte miejsce w rankingu FIFA, co dało nam losowanie z pierwszego koszyka. Więc naprawdę, tłusty okres za naszą reprezentacją. No i wystarczy jeden mecz i już dziady przegrali beznadziejni. No fakt, że byli beznadziejni, ale... Ale kurczę, mamy jeszcze dwa mecze przed sobą. No, wszystkie ręce na pokład. Jesteśmy jedną drużyną. Będzie jeszcze czas na narzekanie. Zresztą jest czas na narzekanie. I po meczu też. I były wyciągane wnioski, ale no ile można. Także ja zachęcam. Pewnie podcast się u... na pewno na pewno ukaże się dopiero po... po meczu z Kolumbią. Będzie już dużo więcej wiadomo. Będzie można mnie albo poprzeć i po wygranym meczu z Kolumbią, że jednak podnieśli się, że wyciągnęli wnioski. Albo dalej narzekać, <śmiech> przepraszam, że Lewandowski zamiast strzelać gole, to występuje w reklamach szamponu do włosów. Cóż, zobaczymy. Ja liczę na, liczę na zwycięstwo. Liczę na to, że, że Lewandowski jednak pociągnie tą reprezentację, bo na razie osobiście uważam, że reprezentantem jest przecenianym. Choć nastrzelał tych bramek mnóstwo, to jednak ja bym oczekiwał od takiego gościa, który jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, oczekiwałbym takiego, że on będzie takim motorem napędowym, że on kurczę pociągnie w drużynę, kiedy jej nie idzie. A no nie jest tak. Ta drużyna albo gracała dobrze, albo gracała źle, bo Lewandowski też nic nie, nie pokazał. Jeszcze, jedna refleksja mam, jeszcze jedną refleksję mam z tych mistrzostw świata. Pojedynek dwóch najlepszych piłkarzy. Korespondencyjny pojedynek. Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Cristiano jest fenomenalny. Strzelił już, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, cztery bramki. Pierwszego hat z, <kluw> z Hiszpanią dał Portugalii, remis 3-3, no co jest jakby nie było na pewno ważnym wynikiem. Zresztą taki remis, gdzie bramkę się strzela, gdzie tam w 85. Minucie smakuje jak zwycięstwo właściwie. Cztery bramki cały czas daje tej drużynie swojej, no bardzo dużo. Właśnie jest takim takim motorem, który może sam wygrać ten mecz. To jest naprawdę gwiazda. Messi Messi jest po prostu żenująco słaby. I pomimo, że sam uważam, że jest najlepszym indywidualnie piłkarzem świata, to jednak y, muszę y, w tej chwili y, zdjąć czapkę przed y, Cristiano i powiedzieć, że to on jest najlepszym piłkarzem świata, ponieważ piłka nożna jest grą drużynową. I jeśli... I to nie jest y, gra o to, żeby najlepiej żonglować, najlepiej dryblować, robić jakieś tam najlepiej sztuczki, y, najlepsze sztuczki techniczne. Chodzi o to, żeby wygrywać mecze, żeby twoja drużyna wygrała. Cristiano to właśnie daje swojej drużynie, a, a, a Messi tego y, swojej drużynie nie daje. Cristiano potrafi sam wygrać mecz. Messi tego nie potrafi. Przynajmniej no, nie na poziomie reprezentacji. Dlatego tak jak mówię, mimo, że uważam Messiego za y, piłkarza, który gra pięknie, który naprawdę no, jest, y, jest po prostu tak najlepszy jeden na jednego, to jednak y, muszę w tym momencie oddać y, cesarzowi co cesarskie i stwierdzić, że te tytuły Ronaldo, najlepszego piłkarza dla naj że w tej chwili, tak jak uważam, że cały ten y, ostatnie kilka lat to jest właśnie pojedynek y, Ronaldo kilka, a może około dziesięciu już, to jest pojedynek na to, kto jest najlepszym piłkarzem świata między właśnie Cristiano Ronaldo i Messi to w tej chwili uważam, że ten pojedynek wygrał, wygrał Ronaldo. Ronaldo jest najlepszym piłkarzem ostatniej dekady. No i nie będę rzucał, tutaj szafował jakimiś najlepszy piłkarz w historii, bo, bo to trudno powiedzieć. To są zawsze takie akademickie dyskusje, czy to był Maradona, czy Pele, czy, czy właśnie Messi, czy, czy Ronaldo. To trudno powiedzieć, bo to zawsze też można, nie wiem, w jakim okresie, przecież Ronaldinho swego czasu był fenomenalny, tylko że krótko, więc trudno, trudno to rozstrzygnąć. W każdym razie akurat w tym wypadku spotkały się dwa absolutnie topowe, największe talenty piłkarskie i ten pojedynek wygrywa Cristiano Ronaldo. Jest godzina 11.47, 23 czerwca, sobota, słuchacie 314wo.pl. Bartek przy mikrofonie, relacja zważenia piwa w stylu Witbir, chmielony po amerykańsku. Czyli American Widbir może być. Czas na pierwsze, Na otwarcie pierwszego piwa. To jest moja dwudziesta warka. Moment, dalej sobie. Dwudziesta warka, czyli Belgian. Piwo bez nazwy. Jedynie mogę coś tutaj powiedzieć o stylu którego sobie nazwałem Belgian Dark Strong Ale. Kto ciekaw, może sobie znaleźć relację zważenia. Skład generalnie chodziło o to, żeby piwo było ciemne, wytrawne, belgijskie. Piękna piana jest taka, naprawdę udała się. Piwo jest naprawdę bardzo klarowne, choć ciemne, jest takiej barwy mocno czerwonej takiej, ale to bardzo trzeba mocno pod światło spojrzeć, bo jest naprawdę mocno ciemne. No, może taki Coca-Coli trochę. Aromat zgadza się z, z belgijskim stylem. I ta piękna piana. Piwo może nie jest tak wytrawne, jakbym chciał nie jest tak orzeźwiające, no ale jest też ciemne. Więc nie, może nie powinno być, może trudno by, no, uzyskać takie taką, taką, taką rzeźkość, jak przy piwach jasnych. No nic, w każdym razie smakuje mi, jest bardzo przyzwoite, bardzo ładne. Bardzo dobre. Tymczasem, jeśli chodzi o dzisiejsze ważenie, to mamy już Wysładzanie. W ogóle. Ostatnie moje życie stoi pod znakiem awarii sprzętu, sprzętu AGD. Niedawno to było przy poprzedniej warce, mówiłem o tym, że popsuła się lodówka, ta lodówka już zaczęła działać. W zasadzie nie wiem jakim cudem. Ja ją po prostu wyciągnąłem tam, podmuchałem trochę. Sprężonym powietrzem y, przeczyściłem jakieś takie rzeczy, które zupełnie mam pewność nie wpływały na jej działanie. Podłączyłem. Dwie doby ledwie co tam ona się rozpędziła, po czym zaczęła mrozić. Już był wezwany do niej serwis i odwołałem ten serwis, bo, bo lodówka zaczęła działać. Także y, można powiedzieć pierwszy sukces. To naprawienie lodówki. Następnie popsuła się płyta indukcyjna, co jest dla mnie o tyle problematyczne, że ja na płycie indukcyjnej gotowałem sobie wodę do wysładzania. Teraz nie mogłem tego zrobić, bo, bo nie, nie było. O, piję sobie w takim goblecie to piwo. To taki, no, coś w rodzaju takiego kieliszka. Ładnie, no, bardzo mi się podoba, to jest akurat szkło od piwa Chimei, czy Himej. Wypiłem trochę i w tej chwili jak ono stoi to pięknie, naprawdę jest klarowne jak, jak lager. Oczywiście innego, inny kolor, piękno. No dobrze, wracając do tej płyty, która mi się zepsuła i przez to nie, mogłem, nie mogę gotować wody do wysładzania na płycie. Na szczęście w garażu ma, miałem po prostu położoną, niewykorzystywaną od dawna taką kuchenkę dwu, na, dwie, na dwa fajerki, kuchenkę elektryczną, którą pamiętam z czasów dzieciństwa moi rodzice, mój tata przywiózł ją z rfn i ona wciąż działa, ma już grubo ponad 30 lat. I po prostu włączyłem i działa. Choć jest brudna, zakurzona, nie wiem jakiej to firmy jest nawet. Taka brązowa, już obdrapana, ale działa. I na tej kuchence dzisiaj przygotowuję sobie wodę do wysładzania, Co prawda idzie to nieco wolniej niż na płycie indukcyjnej, ale za to mam dwa, dwie wody. Dwa garnki postawione, bo są dwa y, palniki, jakby to można było nazwać elektryczną, elektryczne pole grzewcze. <grywki> o, I trzecia awaria, pralka, przestała wypompowywać wodę. No y, pompa działała, bo y, słychać było, y, nawet działała bardziej niż y, y, nie bardziej, tylko po prostu było ją słychać, zaczęła terkotać. Zrobiłem to, co zwykle, odkręciłem filtr, ale w tym filtrze, ten filtr taki odpływowy, w tym filtrze nic nie znalazłem. No to, oczywiście moja żona, no to trzeba kupić pralkę. A ja powiedziałem, poczekaj, nie poddawajmy się. I do pralki postanowiłem zajrzeć do tej pompy. Pomyślałem, że to może być jakiś taki moduł, który w razie czego, jeśli się okaże, że on nie działa, to ja go sobie wymienię. Nie jestem majsterkowiczem, ale pomyślałem, że jest gdzieś tam w tej pralce, w jej czeluściach znajdę tą pompę. Tym bardziej, że ją gdzieś słyszałem. Więc zacząłem tą pralkę rozbierać od tej miejsca, gdzie słyszałem, czyli myślałem, że może ona jest na górze, bo tak, bo tak było słychać. Nie była. Musiałem rozkręcać coraz więcej i więcej, ale dotarłem do niej. Okazało się, że w gruncie rzeczy nic nie musiałem rozkręcać, bo wystarczyło pralkę tylko położyć na, na plecach i dostęp do pompy był od dołu. No ale mniejsza o to. Mniejsza o liczbę wykręconych śrubek. Najważniejsze, że do pompy się dostałem. Wymontowałem ją. Wyciągnąłem 10 groszy, które prawdopodobnie powodowało ten terkot. No i odwiązałem to śmigiełko takie. Było zaplątane w jakąś tasiemkę. Coś się z ubrania urwało i i się tam zaplątało, więc tą tasiemkę też wyciąłem z tego śmigiełka. Pompę osuszyłem. Kolejnego dnia Podłączyłem ją, bo zobaczyłem, że jest oznaczona jako yy, do napięcia takiego z kontaktu, 230 V, 50 Hz, podłączyłem ją na krótko, dwoma drucikami do kontaktu, kręciła się, stwierdziłem, że montuje. Zamontowałem, pralka działa, więc krótko mówiąc stałem się bohaterem domu, yy, ale yy, no cóż te awarie zaczynają w jakiś sposób pływać również na mój browar, no bo w zeszłym tygodniu awaria lodówki, znaczy w zeszłym tygodniu, przy poprzedniej warce, awaria lodówki, teraz awaria płyty indukcyjnej. Mimo to mm, browar się kręci. A co w browarze? No Nic nie mam do dodania, bo nic się wielkiego nie zdarzyło. Nie, nowe, żadne piwo się nie... Nie urodziło, to które ważyłem poprzednio jeszcze nie jest gotowe, więc można powiedzieć, że nie ma o czym mówić, wszystko, wszystko w podcastach jest na bieżąco, a propos browaru. Dobrze, ja kończę, ponieważ muszę sprawdzić temperaturę wody, która tutaj się do wysładzania gotuje. Także do y, usłyszenia dla Was za sekundę, a w sumie nie wiem, <coughs> przepraszam, dla mnie się okaże kiedy. Naszło mnie na takie, na pewien manifest. Właściwie jakoś tam przemycam to w każdym podcaście, ale chyba nie dość, nie dość, nie dość mocno. Natomiast Właśnie w podcaście związanym z ważeniem własnego piwa domowego wypadałoby, a właściwie można powiedzieć, że jest to obowiązek, żeby coś takiego się pojawiło. Otóż chciałbym, chciałbym powiedzieć, że naprawdę bardzo serdecznie was zachęcam, żebyście spróbowali takiego ważenia piwa. Jest to taki, takie, taka czynność, takie hobby, które da się w pewnym sensie stopniować pod względem trudności, wchodzić w nie powoli. Ja z jednej strony sobie zdaję sprawę, że, że naprawdę nikt mnie nie słucha. Tym bardziej, że na, no, wiem to, bo są atrakcyjne nagrody. Zresztą za ten podcast też będzie. Atrakcyjna nagroda. Atrakcyjna oczywiście subiektywnie, no, ale uważam, że piwo, które ważę, jest atrakcyjną nagrodą, a za ten podcast jest do wygrania, przynajmniej jedna butelka, bo, bo jeszcze się wykrystalizują zasady zasady w trakcie, może nawet dwie. No ale może gdzieś tam, w końcu to jest w internecie, może gdzieś tam komuś coś się kliknie i, i w rezultacie trafi na jakiś, na jakiś sam koniec internetu i kiedyś coś przesłucha, no to ja e, chciałbym powiedzieć, że e, zachęcić, że to jest naprawdę e, fajna rzecz. Fajna e, rzecz jest e, fajną, fajnym hobby, fajnym Fajną czynnością jest ważenie piwa, i bo jest, są świetne rezultaty, bo w rezultacie tego hobby masz e, składzik bardzo dobrego piwa, bo ja swoje piwo bardzo cenię. Spotykam się raczej z e, pozytywnymi reakcjami, choć nie tylko, bo ludzie czasami no, Krótko mówiąc, czasami mam wrażenie, że to jest takie rzucanie przed, perły przed wieprze, kiedy wiadomo, że ktoś nie jest w stanie docenić i tu nie chodzi o to, że, że chciałbym kogoś tam dyskredytować. Moment, zakręcam, koniec wysładzania, zdaje się, że mam trochę zbyt duży ekstrakt, ale już, ale już nie mam tutaj miejsca w garnku. Najwyżej będzie Imperial Witbier. Także zdaję sobie sprawę, że jest to rzucanie pereł przed wieprze i że ludzie nie są w stanie na pewnym etapie rozwoju swojego piwnego wyczuć, zrozumieć, docenić tak naprawdę to, co, co dostają. Ale, no cóż. Nie tylko o sławę tu chodzi. Jest mnóstwo pozytywów. Jednym z nich tylko jest ta sława piwowara. To, że no ktoś możesz się spotkać, a kiedy uważasz tamtego, tam jakiegoś nie wiem, pisa, którego ostatnio próbowaliśmy. Ja mam taki przypadek z tym piwem, które kończy swoją, skończyło już swoją fermentację trzy tygodnie temu. Ten mój Witbir to jest piwo, które jest łatwe w konsumpcji. Ono nie jest zbyt gorzkie, a jednocześnie się kolosalnie odróżnia od przy całej tej y, sklepowej, y, od po prostu krótko mówiąc, lagerów sklepowych, koncernowych, już tutaj zaraz będzie wrzało. No i y, autentycznie y, znajomi, koledzy pytają kiedy, kiedy, więc parcie jest, a ja wręcz mam wrażenie, że mógłbym tylko to piwo ważyć i, i, i wręcz sprzedawać i ono by znalazło swoich nabywców wśród moich znajomych bez problemu. A, no ale ja tak też nie chcę, bo chcę ważyć różne piwa. Drugim plusem jest to, że powiedzcie, nie ktoś sobie zrobi rachunek sumienia i powie, że nie fajnie jest mieć cztery pełne skrzynki piwa w piwnicy. I u mnie piwo jest zawsze, ja po piwo nie muszę skoczyć do sklepu, jak ktoś przyjdzie i chce się napić piwa, to ja mam nie tylko, że mam zawsze piwo, ale ja mam zawsze, nie tylko, że dobre piwo, ale jeszcze różne, chwilkę się zawiesiłem, bo muszę tutaj zmniejszyć ogień pod garnkiem, bo już, dobra, mamy wrzenie. Jest godzina 12:49, niech będzie 12:50, czyli do 14:00 kończymy gotowanie. A za 10 minut do kotła idą pierwsze przyprawy. No więc to jest w ogóle fajna, fajna akcja. Przy, przyjść do tego garażu i spojrzeć na te sk pełne skrzynki. To takie jest niecodzienne, nietuzinkowe posiadanie około 200 butelek. Teraz mam około 160 po tych wyjazdach, ale będzie trzeba do tych 200 dobić. Około 200 butelek dobrego rzemieślniczego, domowego właściwie piwa. Więc to jest bardzo wdzięczne zajęcie i ja zachęcam. Nie wymaga to ogromnych nakładów finansowych. Owszem, wymaga to po prostu czasu i, i, i takiego pewnej dyscypliny zacięcia. Ale z drugiej strony bez przesady. Ja wiem, że z forum piwnego takiego piwo Orkiest są ludzie, którzy ważą po je. Co tydzień albo kilka razy w tygodniu wręcz. Mi się zdarza powiedzmy średnio w tej chwili, średnio mam około warki miesięcznie, więc to i tak jest aż nad to. Co pokazuje, że zajęcie samo w sobie może być o tyle przyjemne, że nawet no, nie jestem w stanie w miesiąc wypić tego co, co uważa, ale jakoś też jak na razie nie gromadzą mi się te zapasy tak, żebym musiał jej utylizować. Także zachęcam. To jest naprawdę fajne, fajne zajęcie i rezultaty no, są świetne. Nadeszła pora na Opracowanie mielenia. cóż wyciągnąłem z zamrażalnika to co mam z chmieli amerykańskich mam w tej chwili 100 gram centeniala 9,7% alfa kwasów, piwo które wypiłem ono jest takie dosyć y, mocne, znaczy takie miało być i y, udało się to, że ten alkohol nie jest wyczuwalny smaku, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście czuć, że ono jest mocne. Dobra, drugi chmiel to jest Tomahawk, 15,8, alfa kwasów i jeszcze mam Equanot, czyli dawny Equinox 16,1. Same y, duże zawartości alfakwasów, ale y, cóż, trzeba będzie, trzeba będzie to się z tym oswoić jakoś tak. O, co tutaj mamy? 2016, to tutaj jest, Aha, 2016 i 2016. To mówiłem o, o, o roku zbiorów. Chciałbym. Trzeba będzie ostrożnie pochmielić, bo chciałbym uzyskać no, tak w okolicach 50 i bu. Pójdę teraz zmierzyć. E, baling tego, co, czyli ile ma BLG, ile ma ekstraktu. To, co w tej chwili jest w kociołku, e, bo to jest istotne dla, to jest istotne dla, dla tego, ile będzie, jak gorzkie piwo będzie. Także moment. Ok, sprawdziłem. Jest 13,5 w tej chwili. Godzina gotowania. Niech to będzie, że, że będzie 14,5. E, bricks. Co oznacza, że tam będzie niech. No dobra, 14,5. Ile litrów? Właśnie. Niech będzie. 25 powinno wyjść. 25 powinno wyjść. Litrów już netto po wszystkim. Dobra. Os otwarte mam Aquanot i Tomahawk. No niech będzie, Tomahawk, e, Toma. To Alfa 15.8. Bardzo ostrożnie e, dodane po 10 minutach. E, dobra, niech będzie, że centenial pójdzie. Pędeniem. Dobra. Bo jeszcze na zimno będzie chmielone. Muszę coś zostawić. Ale na pewno zostanie, ponieważ te, te e, alfa kwasów jest bardzo dużo. E, a my chcemy. A ja chcę, żeby jednak w sposób kontrolowany tego IBU nie było zbyt dużo. 10 okoład alfa 161 10 no przy takim OK i tu będzie nie będzie 65 65 i to będzie Not 16, 1, 10. A to tak, jeden. Dziesięć. A No. To, to nie ma, ale nie jestem. I, o, a, i nie. Się dzisiaj, dzisiaj Dzień Ojca. Jest dzisiaj Dzień Ojca? Nie. Jest. To masz mnie tutaj podziwiać. Dobra. Zapomniałem, że się nagrywa. Ale już mam. Już mam schemat mniej więcej opracowany. Dlaczego, dlaczego w ogóle próbuję y, zrobić piwo w sposób kontrolowany mimo, może tak bardzo lubię goryczkę no. chciałbym po prostu y, właśnie dokładnie mieć nad tym kontrolę wiedzieć co robię y, dlaczego tyle i ja poza tym potem tam. Czasami bywają takie sytuacje, że ja na tą goryczkę narzekam, że no ona jest jakaś nie tak. A tutaj będzie... No chciałbym to piwo... Y, dążę do tego, żeby to piwo, które zrobię było takie bardziej ludzkie. O, może tak. Bardziej ludzkie, bardziej dla ludzi, bardziej, bardziej dla cywili. No, y, czasami sam y, dla siebie lubię zrobić coś y, takiego y, bardziej y, nie... Niekontrolowanego. No a tym razem chodzi o to, żeby to było dla wszystkich. Przypominam, że mamy 23 czerwca, godzina 13:08. Słuchacie: 3, 1, 4, czyli pi314 PIWO.PL Drugie piwo ris, więc duży woltaż, dużo alkoholu i rzeczywiście ten alkohol jest wyczuwalny, nie w aromacie, w aromat to jest ris leżakowany w płatkach dębowych macerowanych w, w, w śliwowicy łąckiej, więc tak <gryw> nazwa jego miała być PIS, Polish Imperial Stout. Taka przewrotna, natomiast yy, nie będzie, że taka jest nazwa, natomiast ja go nie upubliczniałem, ponieważ nie uważam, że to piwo jest bardzo udane, choć yy, z każdym miesiącem, z każdą butelką, yy, wydaje mi się, że ona jednak zyskuje. Barwa oczywiście bardzo brunatna, płaskie, mało nagazowane. Trochę żałuję, bo ja jednak lubię nagazowane piwo. Nie Nieprzejrzyste zupełnie. Nie wiem, sądzę, że raczej z powodu właśnie swojej czarności, bo po wlaniu do kieliszka jest kompletnie czarne. Malutka piana, dosłownie no tu przy, przy ściankach kieliszka się utworzyła na 2-3 mm, natomiast na środku to już jest tylko ledwie dostrzegalne i znikające szybko. Taka mgiełka. rozlałam rozlałem troszkę. Piwo o bardzo, no o wysokim ekstrakcie, już nie pamiętam dokładnie ile, ale powyżej 25 Belgie. no cóż. W aromacie wszystko to, co riz powinien mieć, czyli kawa, czekolada, nuty palone, nie ma tego, co jest w piwach leżakowanych w beczce, czyli taki wyraźny, waniliowy zapach, mimo, że właśnie płatki dębowe macerowane w śliwowicy łąckiej były, ale mimo, no, nie dało to tego wiśniowego. Nie wiśniowego, tylko, tylko waniliowego aromatu. Ale z aromatem tego piwa nie mam kompletnie żadnego problemu. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i teraz łyk. No właśnie. I tu jest ten problem. Ono jest płaskie, prawie płaskie. Jakiś taki ma dziwny, mdły posmak. Kiedyś mi to bardzo przeszkadzało, w tej chwili to wygląda na to, że to, się, że to się zaczyna układać. Alkohol, piwo jest dosyć zimne. Ja lubię takie piwa schłodzone, mimo że wszyscy poważni degustatorzy mówią o tym, żeby piwo pić w temperaturach wyższych niż te, niż te które są chociażby na koncernowych lagerach polecane. To ja lubię piwo zimne. Myślę, że akurat dla tego piwa to jest o tyle dobre, że to ukrywa ten aromat alkoholowy. Nie, nie posmak wręcz. Nie, nie tyle. W aromacie tego alkoholu nigdy nie było, ale, ale w smaku było. A przy takiej, przy takim zimnym piwie prawie go nie ma. Cóż, no... Nie jest, to, nie jest to, najlepszy rys, jaki piłem, nie jestem z niego super zadowolony, ale z czasem staje się rysem lepszym, coraz lepszym, o może tak, tak byłoby chyba uczciwie to powiedzieć, no i cóż, skoro jest coraz lepszy to ja jestem coraz bardziej zadowolony z niego. Piwo ma już ponad rok w butelkach, co jest też fajne i ciekawe, bo takie piwa, ważąc samemu, można sobie, można sobie właśnie tą swoją cierpliwością sterować i, i chociażby mieć takie piwa, które już rok w butelkach leżakują. Prawdopodobnie będzie, znaczy na pewno, bo mam go jeszcze całkiem sporo chyba z ponad 20 butelek więc co jakiś czas będę sobie wyciągał i tego Risa próbował, bo Risy lubię, choć nie są to moje najulubieńsze piwa, to doceniam ich, tą potęgę właśnie taką. Szczególnie jeśli chodzi o ważenie. Sam uważyłem tego Risa, mimo, że nie jest najlepszy, to wiem z czym wiąże się ważenie Risa. Jakie, jaka to jest, jaki to problem, jaka to jest duże... jaka trudność jest z tymi piwami bardzo gęstymi. Dobrze, no... Yy... Dobra, no cóż, yy... na razie w tym wejściu chyba tyle. Yy... Brzeczka sobie, jak wygląda. No tak, Podstakuję sobie tutaj... A, trzeba będzie dodać, w którym momencie, żebym nie zapomniał właśnie najważniejsze składniki, yy, najbardziej decydujące o charakterze tego piwa. Tak, 15 minut przed końcem gotowania skórki muszę dodać koniecznie o tym pamiętać No dobrze, to tymczasem pewnie jeszcze jeszcze się pewnie połączymy 14 14.46 Brzeczka już się chłodzi Wow. Powiem szczerze, że Belgian Darks Strong Ale plus Ris to już jest pół litra tego belgijskiego i 0,3 tego Risa to już, jak na mnie, to już mocno szumiąca dawka. Ale wracając do dzisiejszego piwa. Już się chłodzi. przewapiłem nie dałem jednej dawki centeniala. To chmielenie na 60 minut było troszkę, troszkę mniej obfite w związku z tym. No i trudno. W zasadzie zobaczymy, bo to oznacza, że Będziemy mieli jakieś prawie 30 ibu przynajmniej tego zgotowania. Plus to, co wyjdzie z chmielenia na zimno, co już trudno oszacować, Nic, nikt tego nie liczy, bo teoretycznie daje to zero. Także Wychodzi na to, że piwo nie będzie gorzkie, ale, ale powinno y, zachować ten charakter y, amerykańskiego chmielenia. 35 stopni, no do tej temperatury to jeszcze się spoko chłodzi, potem najgorzej dalej. Yy. Tak, Belgian Strong plus Riz to jest spora dawka jednak alkoholu, jak dla mnie. Takie, piwo się, takie piwa się dzisiaj wylasowały, bo jak nie mam pomysłu, to piwa losuje. Mniejsza o metodę. Metoda jest ważona, czyli że jak jest większa szansa wylosowania piwa, którego mam więcej. Za 10 trzecia, a ja już jestem, no, już kończę właściwie. Yy, piwo z poprzedniej warki już przelałem do fermentora czystego. No, mam nadzieję, że czystego, bo nie mogłem znaleźć oksy. Nie wiem, gdzie, gdzie jest oksy, w związku z tym jest tylko umyty i, i, i, i wrzątkiem przelany. Mam nadzieję, że to wystarczy. No i piwo z poprzedniej warki jest już, już w tym y, czystym fermentorze a fermentor, y, który, z którego przelałem, którym na dnie zostały drożdże, ten osad drożdżowy, zaraz zostanie wypełniony aktualną warką, no nie tak zaraz, trochę jeszcze trzeba poczekać, 30 stopni, chciałbym zejść poniżej 20. Ale zejdę, bo poprzednio było gorąco, a jednak ta woda z wodociągów ma tą temperaturę poniżej 20 stopni, więc, więc poniżej 20 stopni zejdę. Tyle tylko, że po prostu najgorsze są te ostatnie, ostatnie stopnie. Pierwsze się chłodzą szybko, a ostatnie wolno. No właśnie, żeby tradycji yy, stało się za dość, wypadałoby powiedzieć kilka słów o legii. choć nie, nie za bardzo jest w tej chwili o czym mówić, bo, bo jest przerwa yy, pomiędzy sezonami. Yy, przerwa oczywiście w meczach, ponieważ piłkarze już urlopy skończyli już są na obozach y, przygotowawczych. W tej chwili Legia jest w Warce, więc niedaleko Warszawy. I tam się przygotowuje do kolejnego sezonu. Nie wiem, czy jeszcze jakiś wyjazd będzie, czy, czy wszystko tam w tej Warce spędzą. Cały czas. Niewiele jest do powiedzenia. No, zaczynają się pewne ruchy transferowe. Łukasz Broś Został zwolniony z kontraktu nasz... zwolniony. E, skoń, skończył mu się kontrakt i nie został przedłużony. O ile dobrze pamiętam, to też e, Mauricio jest w tej samej sytuacji. E, trenerem Legii został wybrany dotychczasowy zastępca, zastępczy trener. A w ogóle to ja tak gadam, piwo wymaga cisza. Ja siedzę nad tym kotłem i do niego pluję. Także... Cóż, już niedługo, w połowie lipca, pierwszy... pierwszy ważny mecz. O, superpuchar z Arką Gdynia. Troszkę to śmieszna sprawa, bo w zasadzie można by było z automatu ten super puchar przyznać Legii, ponieważ Legia zdobyła i puchar polski i, yy, i i mistrzostwo polski, więc w zasadzie powinna grać ze sobą, no ale jednakowoż, żeby jakoś jednak dochować tej tradycji, której mam wrażenie, że ostatnio jest nacisk, żeby próbować jednak yy, ten mecz rozgrywać to Mistrz Polski gra ze zdobywcą Pucharu Polski lub z finalistą Pucharu Polski. A w tym wypadku właśnie taka taka sytuacja y, zaistniała. Chyba 14 lipca. Ja już karnet na kolejny sezon mam. Także, zdaje się, siódmy rok regularnego chodzenia na Legię mi się teraz szykuje. A, yy, z istotnych spraw związanych z Legią, no to Legia w pierwszej rundzie, w, w której no w każdym razie w pierwszej swojej rundzie przedwstępnej wylosowała do grania o Lidze o, Mistrzów Cork City yy, chyba z, z irlandzki zespół tak irlandzki no i... no cóż, no, no trzeba to wygrać no nie, nie, nie, nie, w ogóle nie będę o tym mówił no to jest mecz z gatunku yy, Dwumacz, że jakiekolwiek trudności będą uważane za, za porażkę. No dobra, ważenie dobiega końca, i mnie się y, tak naprawdę język odmawia nieco z, y, posłuszeństwa. Muszę zaliczyć teraz y, małą przerwę y, od piwa, może coś wieczorem sobie jeszcze. Y, Dziabne, jako że dzień wolny, więc yy, piwo mi po prostu przysługuje jak psu zupa. Do. Aha, konkurs. <śmiech> no dobra, yy, konkurs, w którym można wygrać dzisiejsze, dzisiejsze piwo. Yy. Oczywiście brać udział mogą tylko osoby powyżej 18 roku życia. Sytuacja wygląda tak, że nic yy, oryginalnego. Dotychczas yy, widocznie to, to zadanie jest naprawdę trudne, skoro do tej pory nikt nie może nie może go. Niewiele osób jest w stanie. podołać temu zadaniu, bo do tej pory oddałem tylko jedno piwo swojemu koledze, który spełnił warunki konkursu, a warunki konkursu są wciąż właściwie takie same. Dopóki nie zostanie, nie, nie, nie będzie rozwiązywane regularnie, to, to te warunki chyba pozostaną takie same. Znowu, dwa piwa do wygrania. Pierwsze za komentarz na fejsie lub y, na blogu. Drugie za y, nowy, nowe polubienie na Facebooku. Nowe polubienie plus oczywiście komentarz y, z, z, z taką rekomendacją y, w stylu wpadłem, bo mnie y, zarekomendował mnie mi ten. Mój znajomy, który się nazywa tak i tak. No i tyle. Aha, komentarz nie pierwszy, tylko najlepszy, oczywiście może być pierwszy. Jak do tej pory nie było żadnych, więc może być tak, że jeden Moment, muszę wylać wodę. Ze słoiczka. Biorąc pod uwagę dotychczasową, frek dotychczasową frekwencję w konkursach, wygrane, wygraną może zapewnić dosłownie nawet jeden komentarz. Jako, że do tej pory nie było żadnych, no to już jeden będzie i tak pobiciem rekordu. Dobra. Kończę i mieszam. Już 21,5 stopnia mamy. Ja mam i chłodzę, beczkę, brzeczkę dalej. Do usłyszenia, przy następnej warce, i to już będzie warka jakaś inna. No, jeszcze nie wiem jak, zobaczymy. Może tym razem coś ciemnego. Tak by wypadało w tej chwili, tak. Tak by wypadało z jakiegoś tam harmonogramu i oczekiwań, co w kolejności, no. Ostatnio było. IPA jasna, Witbir jasny i teraz widbir amerykański jasny. No chyba już czas na coś ciemnego. Ale nie jest powiedziane, że znowu nie będzie jasne, ponieważ mam w zanadrzu kilka pomysłów takich, które chciałbym zrealizować. Chociażby piwo niskoalkoholowe jakieś z niskim ekstraktem poniżej 10 BLG. I to raczej miałoby być coś jasnego, więc no zobaczymy. Cóż, do usłyszenia, słuchaliście 3 314wo.pl, piwo.pl, Bartek Piwowar, technolog, człowiek od logistyki w domowym browarze 314wo.pl, pijcie dobre piwo. Bądźcie dobrymi ludźmi. Do usłyszenia. Cześć.